Wielu chrześcijan traktuje swoją religię właśnie tak. Zupełnie do nich nie dotarło, że my jako uczniowie Chrystusa mamy właśnie umrzeć dla świata, przegrać, stracić ziemskie zabezpieczenia i chlubiąc się krzyżem wejść w pełnię życia Bożego. Wiele osób nie otrzymuje takiej pomocy, rozczarowuje się Kościołem, Bogiem, religią. Nasz Bóg Jeden prawdziwie istniejący jest Bogiem żywym. On ma umiłowanie w okrytej prawdzie, przenika nasze serce. W świetle jego nauki największym niebezpieczeństwem grożącym człowiekowi jest letniość, powierzchowność i okłamywanie samego siebie. Bóg chce nas wyrwać z tego stanu, wprowadzając nas w sytuacje trudne, konfliktowe, byśmy w ogniu byli sprawdzeni i sami dowiedzieli się, kim jesteśmy byśmy w ten sposób dali świadectwo miłości Boga i nigdy przed nikim się Go nie zaparli. Amen.